Mario Spendone Creates Express. Tylko dla. O How are you? Funny character. Destroy Detroit. Detroit with Lucas Witkowski. Czaszka podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam pozytywne zacisze. Tylko dwóch. Mają no dwa mikrofony? Sofie... Raz, dwa, trzy. Próbuj mikrofonu. Dobra, jeszcze raz. podcasting.pl, odcinek 33 Mówi do... Znowu Martin, znowu z Bristolu i znowu z garażu. Hey, News salvation odcinek 28. ósmy. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem Tylko dla orów First, best and always Państwu, nazywam się Hubert Orów płuc i przewodu pokarmowego. Proszę że... na Serdecznie witamy. Podcast nie tylko dla orów. Odcinek numer 7. Serdecznie witamy. O, przepraszam. Nie znajdujemy się już w zakopanym, znajdujemy się już w dziwnowie. Piękne Państwa pewnie słyszą szum mew, tlej i, i, i lazur morza naszego bałtyckiego. I spotkaliśmy tutaj właśnie Plażowicza, który leży prawie nago, prawie na chociaż ma. Czekaj, to są, poczekaj. Stringi, tak, stringi zakrywające mu wszystko prawie. I proszę powiedzieć, co pan tutaj robi w dziwnowie nad morzem? A skąd Pan jest? A ja? A ja jestem z radia, ja jestem z radia. Z jakiego radia? Radio, radio stacja. Eee, nie będzie cenzury? Nie będzie cenzury. Jak powiedziałem, że pan jest w stringach, to nie będzie cenzury. Nie ma sprawy. Tak właśnie, jakie było pytanie? E, co pan robi dzisiaj w Dziwnowie? Przecież jest chłodno, mamy, po mamy połowę listopada, a pan leży w, w Dziwnowie na plaży i jak? To nie, nie zimno panu? Obserwuję mewy. Aha, mewy. Dobrze, no dobrze, no mało Pan jest gadatliwy dzisiaj, no a jaka pogoda? Generalnie jest fajnie, jest ciepło, jest ciepło, ale jest taki mały zefirek, e, chyba ten zefirek jest nad gdzieś na Borholmu. Na Borholmu, tak dokładnie, a jeszcze, jeszcze powiem Państwu, że dużo mu bursztynów wyrzuciło dzisiaj morze, Takim chodzę, chodzę, zbieram nogi mocze, 8 stopni temperatura morza, ale generalnie to jest tak, że bardzo, bardzo dużo jest tych bursztynów dzisiaj na plaży. Dobrze, bursztyn czyli po, po niemiecku Amber, Amber Baltic, taki hotel. A po angielsku? E, też Amber. Jantar. Nie, Jantar to jest po radziecku. Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze. Zapraszamy zatem na kolejne odcinki z Dziwnowa. Idziemy teraz do paru muszelka na, na śniadanie. Pewnie zjemy dorsza i, i bellolę. I sałatkę z kapusty kieszonej z marchewką. A to pasuje do ryby? Nie wiem. Pasuje chyba, pasuje, tak, tak pasuje. No dobrze. Dobrze, do usłyszenia, postaramy się znaleźć innych plażowiczów. I żeby nie było cenzury! Nie ma, cenzura zniknęła już paręnaście lat temu. Dzień dobry. Chodząc po plaży w Dziwnowie Zetknęliśmy się na kolejną turystkę. How are you? How are you? Nie będę mówić po angielsku. Aha, no tak w Dziwnowie jesteśmy to nie będziemy mówić po angielsku. Znajdujemy się na plaży. Piękny piasek, piękne słońce. Słońce powoli Chcieli... zachodzi. Słońce powoli zachodzi, tak to prawda. Chcielibyśmy się spytać, e, bo my jesteśmy z radia, to jest podcast nie tylko dla Rów, no, Mam nadzieję, że pani słucha. Chcielibyśmy się spytać, co panią sprowadziło na, to, na tutejszą plażę? Sprowadził mnie tak jeden facet. Aha, ale na manowce? Sama nie wiem. Gdzieś przepadł teraz i kurczę, sama tu chodzę. Aha, tak. A może się znajdzie jeszcze. Aha, A chcieli, chciałbym usłyszeć od Pani e, kilka wrażeń właśnie z miejsca, gdzie się znajdujemy. w plaża. Wrażenie, e, jest ładna woda, ma fajny kolor niebieski i piasek jest mokry i, ka, i z kamieniami. I jeszcze coś? Chyba nie powinno być kamieni w Dziwnowie na plaży. Nie powinno, ale no troszkę jest. Nie, plaża powinna być piaszczysta, nie wiem co jeszcze, ludzie sobie chodzą, jakaś pani w żakiecie idzie. A żakiet jakiś zimowy? W żak filmowy? żakiecie, kurczę, po plaży. Nie, nie, chyba nie. nie, nie, nie. nie. nie. Jeszcze jakieś <laughs> inne spostrzeżenia? Spostrzeżenia? Ma pan fajny czerwony sweterek, podoba mi się pan w tym sweterku. Ale nic nas nie łączy, proszę tutaj, ja ją przypadkowo spotkałem, tam pani, jak pani ma na imię w ogóle? Zuzia. Zuzia. Panią Zuzię spotkałem. Proszę nie myśleć, że coś nas łączy. Dobrze, jeszcze jakieś skojarzenia? Może tutaj ten... Tak. Mamy ten. Budkę... Budkę z lodami. Budkę z, lod z lodami. goframi. Z goframi. I tak, bar Muszelka. I z Arkiem pójdziemy na ryby do ja tego baru. Jest. To są wydmy. To są wydmy, tak. są wydmy. No i dobrze. A co może Pani powiedzieć? Dlaczego Pani tutaj przyjechała do Dziwniowa na wakacje? <słuch> No już mówiłam o tym facecie, no. Aha, aha, tak, przepraszam. Ale nie chcę ponia... mówić więcej. Aha, aha. No tak, radio zawsze troszeczkę powoduje mały szok taki. Nie wszyscy mają taki, nie wszyscy mają łatwość mówienia, tak. Dobrze, dziękuję w takim razie pani. pani. Czy może pozdrowi pani słuchaczy podcastu nie tylko dla orów? A mogę pozdrowić moją babcię i ciocię? A jeśli babcia i ciocia słucha, proszę bardzo. Chyba nie słuchają. No pan fajny szalik. Dobrze. A pozdrawi Pani słuchaczy podcastu nie tylko dla orłów? Tak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy nie tylko dla orłów. Dziękuję, do usłyszenia. Witamy śniadaniowe jak zwykle weekendowo. Witamy dzisiaj w troszkę zmienionym składzie, czyli Ladies First, czyli... Go away! Go away. Pola się wstydzi, Pola się wstydzi, witam serdecznie, mówi Arek, po raz siódmy, nie wiem, ja w sumie po raz trzeci, ale siódmy podcast, jest się z nami Pola, pierwszy raz widzi podcast od kuchni, czyli, czyli moja córka, dwa i pół roku jakby ktoś chciał wiedzieć, to tyle, nam przywitanie. Teraz, teraz ja mówię szanownym słuchaczom, dzień dobry, albo dobry wieczór, zależy kiedy i jak i gdzie mnie słuchają. O, Pola, Pola się śmieje. Go Przepraszam za mój dzisiejszy głos, ale jestem troszeczkę może nie przepity, ale przemarznięty, bo przymrozki w Dublinie wczoraj wieczorem wracaliśmy z imprezy późną nocą i szyby już oszronione, można było pisać brzydkie wyrazy na szybach samochodów. Dobrze, zatem witamy śniadaniowo. Co nas czeka dzisiaj? Będzie przegląd pracy, jak zwykle, będzie kącik. Kącik botaniczno-zoologiczny, nowa, now, nowa część naszego podcastu, będzie jak zwykle już kronika sportowa, będzie yy, arekty, coś przygotowałeś te dzisiaj o opijaństwie. Tak, dzisiaj przede wszystkim będzie kącik dla kącik dla piwosza. będzie również kącik dla biznesmena, czyli powiem krótko jak zrobić szybki, dobry biznes w Irlandii. No i na końcu jeszcze powiemy o pani prezydent Irlandii, która ostatnio była w szpitalu. Jeszcze być może powiemy też o tym, że odbył się w Irlandii dzień bez papierosa. No, tak więc taki, taki krótki wstępniaczek na dzisiaj. Dobrze, będzie też jeszcze troszeczkę kulturalnych rzeczy, jakie koncerty, no, takie, żeby się troszeczkę odchamić. Dobrze, dobrze, zapraszamy też na muzyczkę, będzie krótsza niż w zeszłym podcaście, bo otrzymaliśmy kilkanaście e-maili, by nasze aksamitne głosy były częściej słyszalne niż muzyka, zatem bardzo króciutkie wstawki, żeby Państwo się nie zanudzili. No i cóż, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Tylko dla orów. Z tego prasy, czyli co się dzieje. W Polskich gazetach w Dublinie mamy dzisiaj drugie wydanie polskiego Herlaka, czyli brzutki do jednego z, jednego z większych irlandzkich dzienników. Sytuację w Polskich gazetach przedstawi Państwu mój ulubiony kolega Arkadiusz. Proszę bardzo, oddaję mu głos. Dziękuję, Filip. Krótka wzmianka o tym, co to się wydarzyło w heralcie. Nie będziemy wam tego czytali w całości, bo każdy, sobie to, każdy kto chce, może sobie to nabyć drogą kupna e, albo w internecie. O, tutaj nam Pola narysowała e, podcast, jak to widzi od kuchni, tak więc mamy tutaj pierwszy rysunek podcastowy, ale do rzeczy. W polskim heralcie piątkowym ostatnio było dużo o tym, jak to jest w Irlandii, że wcale nie jest tak źle, jak o tym pisał e, ostatnio Newsweek ale nie jest tak źle, tutaj jest parę osób, jest parę osób i o tym, co, jakim się udało. Tak, pisał, pisał Newsweek, bardzo tak w sumie no, negatywnie przedstawił Irlandię, to była taka jakby odskocznia od tego, że o tej takiej dobrej propagandy na Irlandię. Pisał Newsweek o tym, że jest źle, że dużo Polaków jest w szpitalach psychiatrycznych, że po raz pierwszy polska ambasada zaczęła liczyć samobójstwa. Polaków na wyspie, tak więc no to było takie trochę nieciekawe, ale ale co to mówić, dużo większości przypadków prawdziwe. Tu, tu, jest kilka, tu jest kilka takich osób przedstawionych właśnie Polaków, którym się udało i piszą jak to im to wyszło, tak więc zapraszamy do lektury. Przepraszam, że ci przerywam, a czy sądzisz, że nam się udało? Musiało się udać. Dlaczego musiało? Bo, bo my jesteśmy, bo jesteśmy fajne chłopaki. Aha, no dobrze, to mi wystarcza. Jest to też taka, taka mała informacja, którą chciałem zdemontować. Tutaj piszą o plastikowym kredycie, czyli o używaniu kart kredytowych w Irlandii. Piszą o tym, że opłaty, że, że używając karty kredytowej płacimy prowizję od płacenia kartą kredytową. Chciałem to zdemontować. Nie ma absolutnie w Irlandii żadnej opłaty za używanie karty kredytowej podczas płatności. Wszelkie płatności są przestawione na, na sklep. Za wyjątkiem chyba ewentualnie tylko linii lotniczych typu Ryanair, który kasuje za używanie karty kredytowej. Tak więc nie bójcie się kart kredytowych, nie są takie straszne, jak to o nich piszą w Heraldzie. Tak więc kolejnym dodat informatorem jest informacja o tym, jak kupić dom w Irlandii. Jest taka wskazówka, co to się kupuje, jak to się płaci, ile płacimy Państwu. Jak wygląda sytuacja, jakbyśmy chcieli kupić dom w Irlandii, tak więc ci wszyscy, którzy chcą zostać na stałe bądź zarobić na nieruchomościach powinni sobie ten artykuł przeczytać. Tutaj jest też pan Henik. Pan Henik jest, czyli typowy Polak w Dublinie, Kurtka Alpinusa, jakiś taki Polarek nieogolony, nieogolony, wąsy, taki zarost chyba czterodniowy, pan jest w Irlandii od czterech lat pracuje w budownictwie i oczywiście chce zwiedzić całą Irlandię. Panie, panie Wojciechu, autobusem nie polecamy tylko i wyłącznie samochodem, bo autobusem pan w ten dzień nie dojedzie. Dobrze, a ja czytałem właśnie ten wywiad o panu. No, no cóż, no taki typowy polak, który. A może zrobimy taki mini dialog, co? Pan będzie pytał, panie Arku, a ja będę odpowiadał, co? Bo zróbmy trochę live podcast, tak? To pan pyta, a ja odpowiadam. Panie Michale, pierwsze wrażenie. Pozytywne. Podoba mi się zwarta zabudowa Dublina. Panie Michale, największa przeszkoda. Słaba znajomość języka angielskiego. Najgorsze doświadczenie? Trzy tygodnie pobytu w hostelu w Dublinie. Uf, ojej, Pe pewnie grzyby były na ścianach. I osiemnastu osób w jednym pokoju. No ale nic, najlepsza rzecz w Dublinie? Duża ilość placówek handlowych, otwarta, otwartych w weekendy. Najgorsza rzecz o Dublinie? Dużo śmieci, hałasu i deszczu. A to bym się nie zgodził z tym, no bo... Panie Arkadiuszu, spójrzmy... Nagrywamy już trzeci podcast i co niedzielę mamy piękną pogodę po prostu. Znowu dzisiaj jest, jak to mówią u nas w Poznańskim, Klara, czyli piękne niebo, słońce świeci, no i bip, gdzie ten deszcz? Właśnie. pani Michale, pani Michale, najlepsza restauracja, wracamy do tematu. Wracamy do dialogu. Jeszcze raz Pan mnie spyta? Najlepsza restauracja? Nie, ale ominął Pan ulubione miejsce. Ulubione miejsce, przepraszam, ulubione miejsce, Panie Michale, Panie Michale, nie Panie Wojciechu w ogóle, kurde, jest afera, to Pan Michalczyk Wojciech. Ale nie, zmienimy dane osobowe tego pana. Jeszcze raz, jeszcze raz mi się proszę spytać. Dobrze. Olga na miejsce. Stan Stevens, San Stevens Green in Ogród Botaniczny. Dobrze, super. Najlepsza restauracja. Jeszcze takiej nie znalazłem. Nie korzystam za często. Rzeczy, za którymi pan tęskni. Polskie jedzonko. Jak długo chcesz zostać w Irlandii? Nie jestem pewien, ale na pewno najpierw chcę zwiedzić całą wyspę. Dziękujemy. Dziękuję. Tak, to byłoby na tyle w tym polskim herlaku tego, tego weekendowym, dalej już są takie tutaj bardziej informacje z Polski, czy tyl typu Olech się, że wiecie o co chodzi, każdy kto jest w newsach na bieżąco wie o co chodzi. To było tyle, przylą do pracy na ten tydzień. No może jeszcze nie, ja chciałem właśnie, jeszcze kolega tutaj pominął główną wiadomość w pierwszej stronie, czyli John Voight. John ale proszę tam ciszej, tak? Nagrywamy, ma być jakoś. John, amerykański aktor John Voight wstroi Jana Pawła II na planie filmowym nowego serialu, który będzie emitowany na kanale CBS z początkiem grudnia. Czyli jest to główna wiadomość polskiego herlaka. Cieszymy się, cieszymy się. Nawet jest troszeczkę podobny do papieża. Dobrze, to był przegląd prasy, który relacjonował państwu Zigniew i Seweryn. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zapraszamy na chwilę muzyczki. Co puścimy? Może jakiś mashup z YouTube? No. No. No. Serdecznie witamy po chwili muzyki. Teraz odcinek, czyli gdybym miał pieniądze, zaspokoiłbym swe żądze, czyli 15 minut dla Dusi Groszy. Co, Areczku, dla nas dzisiaj przygotowałeś? Dziękuję. Cię przygotowałem, przygotowałem dzisiaj dla Was informacje o tym, jak zrobić szybki biznes w Irlandii, a mianowicie... Sprowadzić, e, sprowadzić 45 kontenerów z papierosami? Nie, nie, nie. Nie, nie papierosy, tylko wyłącznie... Plastikowe, zwykłe, małe skrobaczki do szyb. Od kilku dni mamy w Irlandii w nocy temperaturę ujemną. Nad ranem szron, szron na szybach samochodów i powiem wam, to jest taką ciekawostką tego krajobrazu w Dublinie, że ludzie wychodzą z domów i polewają czajnikami, w sensie polewają gorącą wodą z czajników swoje szyby w samochodach. Dlaczego? Bo tutaj nie ma skrobaczek, tak? Więc słuchajcie wy że chcecie zrobić szybki biznes w Irlandii sprowadźcie do Irlandii 14 tysięcy kontenerów z skrobaczkami każda skrobaczka na waga złota w Irlandii tak, więc skrobeczki, skrobaczki do szyb, mile widziane ja zazwyczaj w Polsce, jak mnie dopatrzy on, to korzystałem z opakowań płyt CD, to też bardzo dobrze skrobię szybę a tak, a Ty miałeś starego malucha, filibat tak, mają same tak, auta nowe, tak, 05 tak, rejestracje miałem nowy samochód kupiony w salonie za... no, nie będę się chwalił tak, słuchajcie, tak więc ściągajcie, do, do, ściągajcie tutaj nowy spes, Skrobaczki, dobry biznes, zasięgnijcie informacji na stronie ambasady, jak zrobić, otworzyć firmę, jak tutaj handlować się z Irlandczykami, tak więc to był krótki informator dla dusi groszy. Dziękujemy. Arek trochę mnie zszokował tą wiadomością, ale rzeczywiście to prawda, wczoraj wracając wieczorem, wieczorem, knajp, widziałem jak ludzie po prostu polewają wrzątkiem, gorącym wrzątkiem by samochodów w celu odszronienia tych rzeczy. No cóż, dobrze, tak jak Garek powiedział, był to kwadrans z latuś i groszy i zapraszamy do muzyki, na dalszą część. Tak. Walk on Zapraszam wszystkich na symboliczną lampkę wina. Ze względu BHP reszta lampki odbędzie się na powierzchni ziemi. Brawo kierownik, brawo! Kącik piwosza, czyli będzie krótka wzmianka o tym jak tu wyglądają te sprawy na wyspie. Mamy tutaj do czynienia w fabie. jeżeli przychodzimy do pubu możemy spodziewać się, że na hasło proszę piwo, kelner się zdziwi i zrobi, zrobi dziwną minę ponieważ tutaj, tutaj w Irlandii nie prosi się o piwo w sklepie, w pubie, tylko się prosi e, generalnie o... Piwa dzielą się na takie trzy kategorie podstawowe, czyli, czyli lagery, czyli do tych piw zaleczamy piwa jasne, jasne pełne, typu Heineken, Budweiser, Carlsberg. Potem mamy piwka typu Pilsy, Pilsy, czyli takie troszkę słabsze piweczka, takie troszkę mają mniej tych różnych zawartości. Generalnie Pilsy tutaj spotykamy w. Pabach butelkowane, przy, są właśnie butelkowane i są generalnie chyba z Niemiec jak są importowane, tak więc, tak, są importowane z Niemiec, tak więc Bielscy, taka druga jakby generacja tych browarków. Nie, nie piję. Nie piję! No nie piję, no! I trzecią taką chyba najbardziej tutaj flagową e, sprawą są stałty, do których właśnie należy legendarny już Guinness, e, jego konkurencja Bimish Piw jest troszkę słodszy niż Guinness, ale też, też niezły jest, ale troszkę ostaje, wiadomo i, i tak, wiadomo jaką się cieszy popularnością Guinness. I czwartą grupą, a ja powiedziałem tylko o trzech, no, są, są w sumie cztery, cztery, grupy piwek, do czwartej grupy należy, należą piwa typu Ale, czyli takie czerwone piwka, takie piwka czerwone my chyba ich w Polsce nie spotykamy, bo jakoś są w Polsce niepopularne, tutaj do tych piw należy Smedix, taki standardowy produkt, może na drugim miejscu Bas, Bas. Takie piewko, które pije irlandzki premier bardzo chętnie. No i co? Ja nie dostanę? Ja nie dostanę! I a, bardzo, a, przepraszam, że ci przerywam smacznie. a piwo moje w zasadzie ulubione, czyli Bulmers, to do czego możemy zaliczyć? Bulmers nie należy do piw, Bulmers należy Aha. do takich winek, Aha, to, to, tak, a to, to Bulmers, tak. Bulmers nie jest w tej kategorii, tak więc a, to, nie piwo, tak? to nie jest piwo, to nie jest w tej kategorii piwnych, chociaż tutaj spotykamy Bulmersa możemy kupić w pubie Ilanego Skija, tak zwanego czyli wiecie przy pubie, ten barman leje wam do szklanki, ewentualnie możecie znaleźć w butelce E, jeszcze taka mała uwaga, tutaj piwa się dzielą nie tak jak w Polsce na nie wiem, na pultrowe czy tak zwane, nie wiem, kuflowe, czy tam 0,4 e, generalnie tutaj piwo to jest pint, pint to jest taka e, ichniejsza miara miara objętności, chyba pojemności tak, jak to chwilę chwili Tak, tak, dokładnie, no to są staro, tu jeszcze na przykład są wagi w kamieniach y, y, no jeszcze sta, staro angielskie jednostki miary i pint właśnie jest bodajże z pół litra i 62 ml to mniej więcej jest troszeczkę właśnie więcej niż pół litra 58 no, no. generalnie pint to jest troszeczkę ponad pół litra I tutaj jeżeli chcemy przyjść do Pawła i poprosić się barmana o piwo to mówimy że prosimy o pint pint czyli o pint-a piwa i tam jakiegoś sobie chcemy gdybyśmy chcieli małe piwko to mówimy nie że tam przypuścimy small beer tylko mówimy glass czyli taka połówka połówka piwa połówka pinta, to jest glas Czyli taka mała szklanka piweczka, to jest też chyba taki jak jest coś 0-3 z hakiem, może trochę mniej To alkohol! Największa trucizna! Generalnie, tak to tutaj to wygląda, tak tutaj to jest Ale... Ale kolego szanowny, e, można też na przykład kupić, kupić w babach piwo na ogromne takie kufle Wczoraj właśnie byliśmy i kupiliśmy taki kufel piwa taki kufel piwa dwulitrowy, ponad, ponad, chyba to są nawet ponad cztery pinty i to wychodzi wyletanie i po prostu jest taki jeden wielki pip kufel piwa. Też tak można po prostu nabyć, jeśli się siedzi większą grupą, na przykład, żeby nie kupować na przykład sobie czterech szklaneczek, tylko bierze się właśnie taką, takie wielkie wiadro piwa i się pije. Zresztą u nas w Polsce też tak czasami się zdarza, więc, więc, ża żadne to odkrywcze, żadne to odkrywcza, żadna to odkrywcza rzecz, ale tak też tutaj bywa. Miało być o piwach, ale to jeszcze tak wspomnę w sumie, bo mówią alkohol lubi Dymek, czy Dymek lubi alkohol, w pubach w Irlandii nie wolno palić się papierosów, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tytoniu, w ogóle to w każdym miejscu użytości publicznej nie, nie można palić papierosów, tak więc ci wszyscy z Was, którzy sobie chcą siąść przy, przy piweczku, począstować się czymś innym, tak więc no nie będą mieli tej przyjemności z piwa, ponieważ e, w Irlandii nie wolno, nie wolno palić pubach. To jest tak gdzieś tak chyba od dwóch lat, Filip, nie? Czy tak od roku? Ja na moim blogu pisałem, że to chyba jest... Na pewno jest od roku i troszkę. Półtora roku. półtora roku. Też ostatnio Anglia się... Wielka Brytania przymierza się do tego, by wprowadzić ten zakaz. Mówiąc szczerze, ja jestem, jak i Arek, jesteśmy osobami niepalącymi. I jest to niesamowite uczucie, jak człowiek wychodzi z pubu wieczorem, w piątek, w sobotę, albo w każdy inny dzień i nie śmierdzi papierosami, tak jak jest to u nas w kochanym kraju. Jest to naprawdę... Nie, nie, mam nic przeciwko palaczom, ale, ale palenie właśnie w miejscach publicznych jest rzeczą okropną. Szczególnie w pubach, gdzie u nas w Polsce idziesz i po prostu wieczorem przychodzisz do domu, albo rano zależy i po prostu wszystko ci śmierdzi papierosami. Włosy, ciuchy, a tutaj tego nie ma. Tu jest po prostu czysta konsumpcja piwa i delektowanie się, delektowanie się yy, towarzyskością. Nie, to, towarzyskością, co ja gadam... Yy, Dobrze, nie, dzisiaj, po wczorajszym wieczorze coś dzisiaj mi nie idzie rozmawiania. O, może Pola coś powie. Słuchajcie, a jeszcze a tego właśnie palenia w pubach, do pubu wejść z dziećmi, tak do południa, w sensie tak w takich godzinach. Te dzieci nie są biernymi palaczami, ale oprócz tego jest piwo bezalkoholowe dla dzieci. Tak, jest kola w puszce, czy tam kto to woli. Ale też oprócz tego słuchajcie wyobraźcie sobie pracę przy w pubie jako barman 7 godzin za barem na pół wydechu, ponieważ smród papierosów był no, niesamowity, tak więc ten tutaj zakaz palenia papierosów w Irlandii na w pubach jest całkowicie, no całkowicie, całkowicie przyjazny i generalnie do, do ludzi. A tu, tu przy okazji demontuję tam plotki z poprzednich podcastów, ja nie palę papierosów, nie palę papierosów. Zaznaczam tak więc wolne płuca, zielone płuca w zielonej Irlandii. To alkohol! Największa trucizna! Dobrze, a kolega jeszcze chciał coś powiedzieć dzisiaj o, o Dniu Bez Papierosa, coś takiego było w zeszłym tygodniu bodajże. Było, oczywiście wszyscy o tym wiedzą, ci którzy, ci, ci którzy nie palą, ci którzy palą mieli to po prostu gdzieś, bo i tak pali papierosy, to jest coś w, w, stylu, w stylu dzień bez samochodu. Ci, którzy samochodu nie mają wiedzą o tym, a ci, którzy samochody mają, nie mogą bez niego żyć, tak więc był dzień bez papierosa, formalność na papierku, o tym gdzieś tam ktoś pisał, o tym mówiła jakaś radiostacja generalnie przeszło, przeszło bez echa gdyż w Irlandii się pali, bardzo się dużo pali papierosy są drogie jak na jak na inne kraje europejskie, ale i tak się tego pali potwornej ilości tak więc, taka mała dygresja Tak, papierosy są drogie, paczka na przykład no muszę powiedzieć, paczka Malborków czerwonych e, albo zielonych kosztuje 5,60 bodajże. Demontujesz? Dlaczego? Przepraszam, demontuję. Tutaj w Irlandii nie można kupić Malboro zielonych. A, zielonych. No, no mówię o Malborkach, bo to są, bo to są. bo to jest najczęściej spotykana marka i. Można kupić oczywiście papierosy z ogólno pojętego przemytu. Na przykład paczkę Malborków czerwonych. Czerwone są, tak? No, czerwone malborki na przykład można kupić za. 52, 53 euro paczkę i sztangę poniżej 30 euro. Papierosy w sklepie kosztują tak pomiędzy 5,50 a 6, co zależy jaki sklep. Więc palenie, palenie tutaj jest dość kosztowne. No i mamy też wiadomość, Troszeczkę smutną, że nasza pani prezydent Mary Makalis wylądowała w szpitalu. Nie wiem czy to jest związane z tym, że ona na przykład za dużo pali. Kolega tutaj tego newsa przygotował. Proszę. Dziękuję. Mary Makalis była w szpitalu przez dwa dni spędziła tam się, jakieś dwie doby jak w tam prywatnej klinice. Generalnie chodziło o infekcję, infekcję brzucha. E, coś tam się gdzieś zrobiło w żołądku. W ciąży. Może wciąż jest generalnie pani Makalis była w szpitalu, już z niego wyszła. To była jej nie pierwsza wizyta w szpitalu podczas prezydentury. Ostatnim razem była w szpitalu, tam gdzie się, e, jej była na nartach w Szwajcarii w Alpach. Jechała z górki, komuś zajechała nam gdzieś drogę, wjechała na wyciąg. Generalnie e, trzymamy, trzymamy, ten, trzymamy wszystko rękę na, na pulsie. Pani Makalejs Pani Maka już wyszła ze szpitala i oczywiście można, można ją e, zobaczyć, jej haciendę w parku, w wielkim parku dublińskim. Dobrze, zatem życzymy po, mimo wszystko pani naszej prezydentowej wszystkiego najlepszego, żeby zdrowa była, żeby się nauczyła jeździć poltronie na nartach i nie demolowała wyciągów w Szwajcarii. Dobrze, kolego sympatyczny, to co? Zmieniamy miejsce, tak? Przenosimy się teraz na otwartą przestrzeń. Idziemy stąd, idziemy do e, miejsca, gdzie nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli troszeczkę gadania z Trinity College. To tyle. Zapraszamy na chwileczkę muzyczki. Może jakieś reklamy? No, kończcie flaszkę i do domu. Dżingielki i cóż, zapraszamy na dalszą część. nie Albo my ich, albo oni was. Dobrze mówię, nie? Tak jest. Witamy, Trinity College, tak jak tydzień temu. Piękne słońce, tak samo jak tydzień temu. Niech Państwo się nie dadzą zwieść efektom, które są zapewnie w podkładzie, ten deszcz i te, i te grzmoty. Ja nie pamiętam, żeby tu była burza, mówiąc szczerze, w Irlandii, żeby, żeby jakieś grzmoty były, albo jakieś takie wyładowania atmosferyczne. Była tęcza na przykład, miesiąc niecały temu padało, ale taki, taki drobny deszczyk i była przepiękna tęcza w samym centrum, prawie na Happeny Bridge, to jest taki most w samym centrum, naprawdę tęcza była taka, że można było przejść z jednej strony rzeki na drugą. Przepiękny ja przepiękny ten, widok. Ja chcę cały ten słynny, legendarny, irlandzki lepre, leper. Ja są ten taki, taki małotki skrzacik, kto szedł tam po złoto. No wiem wiem, o czym mówisz, ale... Andrzej Leper, tak. Człowiek z charakterem. Pozdrawiamy. W solarium w Irlandii na przykład jest bardzo drogie. Mniej więcej w Polsce minuta ja czasami chodziłem, bo ja lubiłem w solarium się zamykać, bo zawsze miałem dobre przemyślenia, jak leżałem tak odizolowany od iz świata, ale na przykład minuta w solarium w Finlandii kosztuje 80 centów albo euro 20, Należy czy stojące, czy siedzące, czy leżące, są różne tutaj, no i taki biznes, tak 10 minut w solarium to 10 euro, proszę sobie to jakoś przekalkulować, to takie smażenie się na przykład, Andrzej tu, tutaj, może, nie wiem, ciężko by było mu zachować taki kolor na dłuższy czas. Komu? Andrzejowi. Mówię o Andrzejowi, mówię o Andrzeju, że tutaj Solarium jest bardzo droższe. Bardzo droższe. Dobrze, kolego, oddaję Ci głos, bo ja muszę się przygotować do następnego, do następnego mojego wykładu. I proszę zająć tutaj słuchaczy przez jakieś trzy minuty, a ja znajdę moje notatki, bo będę mówił o Trinity College, czyli o miejscu, w którym się właśnie znajdujemy, e, bo obiecałem Państwu w zeszłym odcinku powiedzieć kilka słów o tym, Magicznym miejscu dla Irlandczyków. Zatem oddaję głos koledze i jego córce. Proszę zabawić słuchaczy przez najbliższe 3,5 minuty. Are you sure? Dziękuję bardzo. Filip. A propos Filipów, nie wiem czy wiesz, przybył nam nowy Filip na świecie. Moja siostra urodziła syna. Też ma Filip na imię. Are you sure? Tak więc witamy nowe życie. Chciałem powiedzieć wam właśnie tutaj o tym, że tęcza w Irlandii jest praktycznie całą godzinę, jak deszcz pada, bo tutaj są takie dni, kiedy spotykamy w ciągu dnia 4 roku, czyli zima, wiosna i lato, jesień. Słońce na przemian z gradem, z deszczem, burz jest troszkę mniej, ale, ale też się spotyka. Tak więc ten, czy mamy, nawet podwójne ten, czy mamy e, często, to mamy się tutaj... autobusy też mamy podwójne piętrowe, nie? Tak, mamy autobusy piętrowe, tak zwane double deckery. Nie ma nic piękniejszego, jak sobie, jak sobie jechać autobusem na pięterku, oglądać widoki. Chodź, zwiedzimy sobie pięterkę. Tak, więc zapraszamy na przejażdżkę autobusami po Dublinie. A propos, a propos właśnie autobusów i tramwajów w Dublinie. Ostatnio rząd tutaj irlandzki bardzo ostro i gorąco debatuje na temat nowego planu transportu w Dublinie. Będzie się dużo działo, będzie tak, kilka nowych linii metra, ok. będzie kolejka nadziemna. O, znowu mamy dzwony, uwaga. Half past to Tak, half past eleven, czyli po polsku w pół do dwunastej. właśnie będzie nowy plan transportu w Dublinie będzie kilka nowych linii metra, będzie kilka nowych linii tramwajowych, będą tak bezpoduszkowe tramwaje, będzie wyciąg krzesełkowy na ten na Chantorie. będzie wodoloty, który będzie łączył hołd z będzie podziemny tunel pod rzeką Lifi, tak więc mi kolega, nie daje dojść do głosu. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo a propos tego, że się spotkaliśmy dzisiaj w Dziwnowie, to chcielibyśmy powiedzieć, że Dublin jest miastem nadmorskim i Dublin w zasadzie leży nad Zatoką Dublińską i jest to typowo nadmorskie miasto, aczkolwiek w ogóle się tego nie czuję, że jesteśmy nad morzem. Znaczy, mówię, mówię o swoich odczuciach. Nie ma nie jest to takie coś jak na przykład Gdańsk, gdzie naprawdę czuć, czuć, że jest, albo dziwnów właśnie, w którym się znajdujemy, że, że, że, że, że czuć to morze, że czuć jakieś, kurcze takie konotacje nadmorskie. A tutaj w ogóle się tego nie czuję, że, że jest jakieś morze. Dziękuję. Tak, nie czuję się tego, ale generalnie widzimy to. Jest dużo mew, dużo mew tak. lata nad nami, starają się gdzie popadnie, tak ale... więc... Tak jak w Krakowie, tak jak w Poznaniu, tak jak we Wrocławiu jest dużo gołębi, tak w Irlandii jest dużo, w Dublinie jest dużo mew, a w Dziwnowej to jeszcze więcej. Przy okazji taka mała zagadka dla Filipa, czym się różni mewa od rybitwy? Nie wiem, no rybitwa może robi ryby, a mewa też. Ja też nie wiem, tak, więc słuchajcie, nie wiem, nie wiem czym się różni mewa od, od rybitwy, jakby tam gdzieś nasłuchał jakiś ornitolog zaprzyjaźniony, prosimy o, o maila w tej sprawie, event.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 Bardzo brzydką norę buduje sobie niedźwiedź. Jedną czy drugą łapką trochę pogrzebie, żeby zrobić wgłębienie, tam składa jajka i robi dużą piękną kupkę. Koty posiadają emerytki, stare panny. Przyznam, że hipopotama nie daże mniejszą sympatię. Polska jak ta żaba podstawiała y, nogę, żeby sobie taką po prostu żabę na głowę wziąć. Proszę zwracać uwagę, może gdzieś tam być robaczek. Jesteśmy wznoszącym się orłem Europy. Taki powolny żółw. Trzeba nawodnić tego żółwia. Są konie do biegu i do ciężaru. Koń jaki jest każdej i Nic nie robi, tylko śpi i żwe. Ciągnie wilka do lasu Ani ja na wilka nie wyglądał. U nas raczej są psy bardziej popularne Byłem na łańcuchu, żeby odstraszać ludzi Do nogi! Ja nie będę się łasił do nikogo Ten kot był na specjalnych usługach Urzędu Ochrony Państwa Myszy nie za bardzo będą harcować Wśród tych myszek jest i pani Gonkiewicz Mi, mi Dobrze, to teraz ja wracam do, już się przygotowałem do mojego wywiadu i znaczy do mojej teraz kwestii i będę mówił o Trinity College, czyli tak będę jednym okiem czytał, drugim będę mówił z pamięci, nie, nie za bardzo będę czytał, bo znowu mi słońce tak świeci w oczy, nieprawda Szarku, ty masz okulary słoneczne. Dobrej firmy. Daszek, I... mam daszek, Dobrze, dobrze. W zeszłym tygodniu powiedziałem, że Trinity College ma prawie 500 lat i nie myliłem się, gdyż został założony w 1592 roku przed, przez Królową Elżbietę I. I właśnie ta uczelnia odegrała, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo ważną rolę w historii anglo-irlandzkiej, w zasadzie, w zasadzie właśnie anglo-irlandzczyków. Bo tutaj właśnie, a nie w Anglii, kształcili się synowie najświetniejszych rodów angielskich. I właśnie posągi można, jeśli ktoś właśnie się na przykład znajduje w Dublinie, albo chce się znajdować w Dublinie, właśnie przed, przed koledżem znajdują się posągi przedstawiające Edmunda Burka, Olivera Goldsmith'a, To są właśnie dwaj najbardziej znamienici absolwenci tej szkoły. Cóż jeszcze, cóż jeszcze, cóż jeszcze, cóż jeszcze... Warto wiedzieć, że Trinity College jako pierwszy uniwersytet w Europie zaczął przyznawać stopnie naukowe kobietom, czyli... Pozdrawiamy wszystkie naukowe kobiety. Kopernika Mikołaja. No, ale w ostatnim odcinku stwierdziliśmy, że on nie był kobietą i że był Niemcem. A może Kiris Płodowska też? No, kolega milczy. No, więc nie rozumiem tego, tej dygresji. Dobrze. Na teren kompleksu, w którym właśnie jesteśmy, wchodzi się przez... Front gate. W zasadzie miasto dublińskie, nasze kochane jest pełne zgiełku. A tutaj w środku jak siedzimy to jest cisza, spokój. Można właśnie złapać taki taki inny klimat właśnie w środku na, na, na dziedzińcu, traweczka pięknie skoszona, turystów pełno spukających zdjęcia, Chińczycy, Japończycy chodzący z aparatami. Dobrze, I Jak już stwierdził, kolega chce.. Słuchajcie, dzisiaj Filip wygląda jak typowy turysta, gdyż ma na sobie na głowie czapkę, Czyli czapkę czerwoną z napisem Wells, czyli Walia. Wiem jak byłem w Wali ostatnio bardzo czapeczka. czapeczka mu bardzo pasuje, fajna czapeczka i taki typowo turystyczny dzisiaj jest Filip, a z tyłu ma, słuchajcie właśnie, nie wiem czy wiecie, że Walia, czyli Wells po ich niemu to się to się nazywa Kimbrook. Ru, imru, imrug, Ru się pisze. Flagą, flagą wali jest czerwony smok na biało-zielonym tle, tak więc to taka krótka wstawka geograficzna z atlasu dla szkoły podstawowej numer 5 w Zebrzydowicach, w Zebrzydowice. Cóż, ho, Trinity College przyciąga mnóstwo turystów. Z tego, co pamiętam, bo byłem w zeszłej jesieni, jest tutaj bardzo fajny pokaz multimedialny, nazywa się chyba Dublin Experience i, i właśnie opisuje, znaczy opisuje, bo to jest pokaz, po, podcast, pokaz multimedialny i jest to taki fajny filmik króciutki o, o historii Trinity College, o tych wszystkich gmachach, o wspaniałej bibliotece, o której mówiłem w zeszłym tygodniu i naprawdę, naprawdę warto udać na tereny Trinity College i warto zobaczyć ten podcast, podcast ten po ten podcast multimedialny naprawdę naprawdę ja ciągle mówię naprawdę nie wiem dlaczego. Jest to obiekt warte zobaczenia, dużo zagadnień architektury i może wracając jeszcze do naszej kolega w zeszłym tygodniu o tym, że o swojej karierze zawodowej, ja chciałem powiedzieć, że też pracowałem... Przepraszam, przepraszam jeszcze. Ja tutaj na chwilkę przeszkodzę ci, Filip, przepraszam. Tutaj nam co chwilę, tu jest właśnie, tu powiedział Filip, jest dużo turystów na dziedzińcu w Trinity College. Tutaj nam co chwilę jakiś turysta przechodzi przed nosami. I co chwila nam coś przeszkadza, ponieważ tutaj ci turyści nam proszą na, żeby im zrobić zdjęcie. Właśnie w tej chwili. Yeah, Majkę foto, photo, make a foto, make a, photo. Take, a photo, take a take a photo, take a, photo. Take a, photo. Take a photo. Tak, już właśnie, strykamy foto, co chwila nam ktoś przeszkadza. Strykamy te zdjęcia, tutaj Polak, Polak chce stąd iść już. Tak. Go away. Polak, gdzie chcesz iść? Gdzie chcesz iść? Go away. No ale już chcę stąd iść, a teraz Filip będzie nas zaznajamiał ze swoją historią, jak tutaj się zaczęło jego życie na wyspie, tak, więc oddaję głos do Filipa. Dobrze, chciałem właśnie namiątać do rozmowy kolegi z zeszłego tygodnia. Pracowałem w Trinity College, nosiłem, tak jak kolega... ML, o, o, o właśnie takich inicjałach, tak inicjały też pracowałem tutaj, Martin, Martin L. Martin, właśnie ściskamy no, Cię. No, ściskamy Cię. I w ogóle nie wiem, nasz podcast zrobi się trochę monotematyczny a propos polskich podcasterów, bo ciągle o Martinie mówimy, nie? Nie mówimy o Łukaszu z Detroit a będziemy dzisiaj mówić, tak będziemy? Nie mówimy o chłopakach z Celluloida, z New Salvation i innych takich różnych, więc... Dobrze, wracam, wracam do mojej kariery zawodowej. Pracowałem tutaj w Trinity College, bardzo fajne są w środku te budynki i pracowałem jako kelner, parman w zasadzie parę razy. Bardzo, bardzo sobie ceniłem i, i tą pracę i właśnie pracując pewnego razu dostałem napiwek pracując jako no taki kelner na godziny, jakby to można tak powiedzieć, bo była jakaś imprezka. Pani chyba po godzinie pracy przyniosła mi kopertę, w kopercie było 20 euro i powiedziała, że jest bardzo zadowolona z mojej pracy, bardzo mi się, bardzo się podobam i w ogóle, i w ogóle. I po prostu było no to dla mnie dziwne, bo zazwyczaj na napiwki albo jakieś takie gratyfikacje finansowe daje się po skończeniu pracy, a po niecałej godzinie, proszę bardzo, 20 euro wpadło. Bardzo się cieszyłem. Moja kariera zawodowa tutaj... Chciałem zacząć jako grafik. W zasadzie po dwóch tygodniach roznosiłem CV. Nie było żadnego... Nie było żadnej odpowiedzi. Po dwóch tygodniach nikt nie dzwonił. Nikt nie chciał zdolnego, sympatycznego, miłego, uzdolnionego grafika. I po prostu... Słucham. Dobrze, dobrze. Jest to nasz ostatni podcast już razem. Jest to już nasz... Od... Nie podoba mi się kolegi. Tutaj sposób wyrażania swoich... Dobrze. W każdym razie po dwóch tygodniach nikt nie chciał mnie, zatem zaniosłem swoje CV jako... już inne CV, bo miałem dwa CV, jako grafik jako człowiek gastronomii, czyli zaniosłem do agencji Grafton, w której pracowała bardzo miła pani Klaudia, którą serdecznie pozdrawiam. No i... Olga? Polka, tak, z Katowic, tak chyba. Albo z Krakowa. Bardzo miła pani, pozdrawiam. A teraz pracuję w innej agencji, nie będę już mówił gdzie. Zacząłem pracować jako taki pracownik kontraktowy na różnych spotkaniach, w różnych knajpach, na godziny, w różnych restauracjach. Po prostu jako kelner, jako kawolacz, jako... No człowiek, tak czasem do wszystkiego. Pracowałem nawet o tak zwany KP, czyli kitchen porter, czyli zmywałem też gary. Czego się nie wstydzę, od, od wszystkiego trzeba zacząć. Pomimo tego, że mam wykształcenie, jestem miły, sympatyczny, to nie wstydziłem się pracować w kuchni od podstaw. Więc, więc no, spotykam się z pewnymi ludźmi, z pewnymi zachowaniami tutaj, że wolą siedzieć w domu, a nie pracować na przykład jako KP. i, i Za bardzo się cenią, nie? ale ja KP. No, więc, więc zaczynałem właśnie przez... Przez 9 miesięcy, prawie przez 10, pracowałem w różnych knajpach, potem znalazłem pracę w fajnej knajpie na Bulls Island. To jest taka, to jest w zasadzie zamknięty klub dla, to jest Royal Dublin, Royal Dublin Golf Club i po prostu tam pracowałem już potem dłuższy czas. Praca była dość ciężka, chociaż był to klub... Spotkania takie towarzyskie odbywały się prawie codziennie, aczkolwiek intensyfikacja tych spotkań była piątek-sobota, gdzie naprawdę były duże, duże imprezy i poznałem chyba wszystkich najważniejszych golfistów Irlandii. Było też paru znakomitych golfistów irlandzkich z północy i, i parę, paru... cicho, cicho... Nie. i było też paru i angielskich, nie pamiętam teraz, golfistów, ale też obsługiwałem... Panią naszą prezydent. Ja ją gdzieś widziałem. Byłem na, kiedyś była uroczystość, dość poważna, chyba zakończenie sezonu w zeszłym roku i po prostu pani prezydent e, Mary Macalis była zaproszona na, na, na wieczór i miałem przyjemność, może nie osobiście ją obsługiwać, ale byłem jednym z kelnerów, którzy, którzy obsługiwali pokój, w którym, w którym ona po prostu siedziała i, i miała przyjemność z nami no, jeść. Słuchajcie, musimy się określić, czy, czy mówimy naszą panią prezydent, czy panią prezydent Irlandii, bo tu Filip y, widzę ten chyba się już y, przestawił i mówi, że pani prezydent Irlandii to jest nasza pani prezydent. Ja mówię, że dodementuję, bo moją panią prezydent jest pani Renata Berger, czyli kurwiki w oczach. Ona nie jest berger, ona jest beger. <śmiech> nieważne, nieważne. <śmiech> kurwiki w oczach i owiec. Dobrze, znajdziemy coś na panią beger. Chodź. Dobrze, w każdym razie mm, przez 9, prawie 10 miesięcy, bo jak dostałem pracę grafika, pracowałem jeszcze równocześnie w knajpie, pracowałem nawet po 20 godzin dziennie, co było ciężkie, ale kasa była naprawdę, naprawdę, naprawdę, ale potem stwierdziłem, że nie będę się przemęczał, mam teraz bardzo dobrze płatną, dobrą pracę jako, jako grafik i chciałbym jeszcze wrócić trochę do biznesu i pracować na przykład, bo weekendy mam wolne i chciałbym na przykład pracować w weekendy w jakiejś knajpie, może parę godzin dziennie, żeby nie wiem... Z... 150-200 jurków na, na, na tydzień sobie zebrać, i, i bo brakuje, mówię szczerze, brakuje mi takiej pracy kontaktu z ludźmi, bo pracowałem w knajpach ze względu na kontakt z ludźmi, bo ja jestem bardzo towarzyski, miły, sympatyczny, skromny i, i, i, i bardzo przystojny, tak jak już mówiłem, Arek może potwierdzić, I ten. no i głównym, głównym, główną motywacją pracy w knajpach było to, że kontakt z ludźmi, a ludzi naprawdę poznałem, Arek, chcesz coś powiedzieć? Tak chciałem go wtrącić, to już mówiłem w zeszłym odcinku, że najlepszą nauką języka jest właśnie praca między ludźmi, czyli praca w pubie, praca gdzieś, nie wiem, przy rozdawaniu czegoś, w każdym razie praca z ludźmi najlepiej uczy języka, oczywiście pod warunkiem, że jeżeli w pracy nie mamy e, z krajanów, czyli no nie pracuje tam po z Polski, bo wtedy się niczego nie nauczymy, ale generalnie e, praca.. Praca w pubie, praca w pubie, praca gdzieś tutaj, właśnie w gastronomii, w ogóle tego to uczy, uczy języka. da muzyczkę puścimy? Bardzo proszę. Dobrze. Może już tak, gdzieś. Było, że może nas Porwał I może sił I sił Może nam brak Lecz w nas Potęga jeszcze drzemie w nas ha -ha. Jeszcze jedna pusta no. Jeszcze jeden w lustro gest Twój cały świat Mała biału garst Twój cały świat Trochę da, Twój cały świat Kilka fałszywych praw, Twój cały świat Tylko Tobie Chcę powiedzieć to To co czuję dziś Kiedy przychodzi noc tylko tobie, tylko tobie bieda, Białą różę. Wszystko to, co ma. O, oh, wszystko to, co ma. Tylko tobie da, wszystko to, co ma. O, oh, wszystko to, co ma. Tylko tobie da, wszystko to, ma. muzyczki wracamy. I chciałem powiedzieć o tym, że właśnie tak jak Arek powiedział, to jest prawda, że najlepiej się nauczyć języka pracując gdzieś w knajpie. Znaczy, to, jest, to jest nasze doświadczenie, że tak najlepiej się nauczyć. Ale podoba mi się to właśnie a propos mojego kontaktu z ludźmi, że jest tyle mnóstwo nacji, tyle różnych religii, ludzi, kolorów skóry, a w zasadzie język tutaj obowiązujący w Irlandii jest tylko jeden i właśnie w tym języku, czyli w angielskim, można z tymi wszystkimi ludźmi z różnych zakątków świata w zasadzie bez problemu się dogadać. Pracowałem z ludźmi z Mongolii, pracowałem z ludźmi z Mauritiusu, jest dużo ludzi, z którymi pracowałem właśnie z Algierii, z, z krajów arabskich. Pracowałem z ludźmi z, z Afryki Południowej. W zasadzie... Z każdego zakątka świata, przez te prawie tutaj hmm, półtora roku, poznałem naprawdę i pracowałem z wieloma, z wieloma ludźmi. I nie powiem, że mam mnóstwo znajomych, jakich dobrych przyjaciół, ale mam, mam grupkę międzynarodową znajomych, z którymi się spotykam, albo częściej, albo rzadziej, tak jak wczoraj właśnie. I... To jest właśnie, to mi się najbardziej w tym kraju tutaj podoba, taka internacjonalność, że, że ludzie są z całego świata język jeden i nie ma w zasadzie żadnych barier. Czasami, czasami są jakieś małe nieporozumienia, ale naprawdę jest to jest w zasadzie w tej Irlandii, w tym całym moim tutaj pobycie ponad półtora rocznym to jest najpiękniejsze, że z ludźmi z całego świata można się dogadać i można ich wszystkich poznać. Tak jak już powiedziałem, z, z, Ludzie z Mongolii, ludzie z każdego prawie w zasadzie zakątka świata są mili sympatyczni i, i Arek chce coś dodać. Tak, słuchajcie, nikt się nie bije, nikt się nie wyzywa. W Polsce sobie teraz wyobraźcie sytuację, nie, kiedy ale, idzie... Ale, ale ten, jeśli się ktoś bije albo wyzywa, to są to albo rodowici Irlandczycy, albo Polacy. Tak jest. Teraz sobie e, wyobraźmy wyobrazić sytuację, wchodzicie sobie do autobusu e, w Polsce na pięterko. Wprawdzie w, w, w, w, w, nie ma pięterkowych autobusów w Polsce, no, ale generalnie sobie to się wyobrazić. wyobrazić. Sobie wchodzicie na pięterko i widzicie całe piętro Chińczyków, nie? No i co robicie? się <śmiech> sobie z nimi, nie? A generalnie, generalnie to jest też ta, taka sytuacja... E... Może, może w następnym podcaście coś powiedzieć o Chińczykach, bo jest to bardzo duża grupa tutaj narodowościowa w Irlandii i, i, i chciałbym coś o nich powiedzieć, może ani złego, ani dobrego, ale trochę dla tych ludzi, którzy nie znają zbytnio Chińczyków, chciałbym, bo ja pracowałem z nimi prawie 9 miesięcy, więc mam już wyrobione swoje zdanie. Dlatego zapraszam na podcast ósmy. Nie wiem, czy z Arkiem, czy bez, bo on ostatnio tutaj wyraził jakieś wątpliwości co do mo moich tutaj mojego zdania, więc w każdym razie się zapraszamy na podcast numer 8. Będzie krótkie, krótkie wtrącenie o, o Chińczykach. Dobra, Filip, dziękujemy już. Dziękujemy. Zagadałeś? E, tak, słuchajcie. Tutaj jest dużo, jak Filip powiedział, dużo, bardzo dużo, dużo ludzi z całego świata. Nikt się nie bije, nikt się nie kłóci, nikt się nie wyzywa. Każdy mówi wspólnym językiem, każdy ma, każdy ma generalnie pogodny umysł, jest miło do życia nastawiony. Ale większość, no nie ma, nie ma w ogóle przyjabów jak, jakichś rasistowskich, przyjabów jakichś, że ktoś tam gdzieś się wzywa, ktoś tam gdzieś się przezywa, pokazuje palcem, śmieje się, prawda? Na przykład, że widzi białą dziewczynę z czarnym kolesiem albo czarnego, czarnego kolesia z chinką, z kośną oką, nikt się nie wzywa, nikt się nie śmieje, to jest to normalne, kolorowe małżeństwo, kolorowe pary, i generalnie to jest takie tak kolorowo i tak tolerancyjne są ci wszyscy tutaj ludzie nastawieni i chyba my tutaj, nie wiem imigra ta imigracja Polaków na wyspie, no, chyba się tego musimy nauczyć potem te, te wzorce jakieś przenieść za parę lat do Polski, przywieźć też troszkę ten stan w Polsce zmienić, bo jakoś tak, kurczę, jesteśmy fest rasiści ja właśnie masz rację, uważam, że my jesteśmy trochę zakompleksieni tak rasistowsko że, że... Znaczy też mu generalizuje, ale, ale, ale tutaj tego nie ma. Tu u Irlandczycy, nie wiem jak to powiedzieć, tutaj Irlandczycy, jeśli jest Polak, jeśli jest Rosjanin, jeśli jest Chińczyk, jeśli dobrze pracuje, to ważne jest kolor skóry i. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. To trzeba tutaj być, to poczuć, że po prostu nie, nie, nie spotykamy się z jakąś wrogością. Tak jak u nas w Polsce ktoś patrzy, że ruski jest gorszy albo żółtek jest gorszy, to od razu go tam zdeptać. Tutaj tego nie ma, tu jest inaczej, że nawet kurczę, najgorszy Chińczyk jest, jest równy, przepraszam, że mówię o Chińczykach, ale mówię, najgorszy Chińczyk jest yy, tak samo równy jak kurczę, najgorszy Polak i, i byle dobrze pracował i nie robił zadym i, i był miły, sympatyczny i po prostu przynosił... przynosił yy, jakby to powiedzieć, dobre, dobre, dobrze pracował. On. Miał być o parkach, w sumie chyba już tego, ten, tą część o parkach przełożymy na następny podcast. Pewnie już braknie czasu w tym podcaście generalnie. Ale ja bym powiedzieć, o parkach może tyle, bo Łukasz Detroit w ostatnim podcaście mówił, że tam u niego wycinają mnóstwo, mnóstwo drzew i my mieliśmy ten sam problem w Poznaniu. Jest taki mały robal, nazywa się szrotówek kasztano, kasztanowiaczek bodajże szrotówek, kasztanowiaczek. I to jest taki właśnie robal, który zżera liście i przez to drzewa nie mogą oddychać. Ale jest na to sposób, bo te liście potem spadają i ten robaczek w tych liściach żeruje i w Poznaniu, nie wiem, czy to poznaniacy, biolodzy, czy jak tam drzewolodzy wymyślili, ale po prostu drzewa zostały, bo one, w, te drzewa, te liście spadały razem z tymi robalami i te robale się w tych liściach, w tych kupach liści, które leżały pod drzewem się rozwijały. I, I właśnie drzewolodzy wymyślili, że te, te, te liście trzeba bardzo szybko pozbierać żeby nie było żadnych liści, a drzewa, a potem taką żywicą te pnie w pewnym momencie smarowali, żeby po prostu te, te, te robale z powrotem na górę nie wchodziły, więc w każdym razie w Poznaniu bardzo dużo kasztanów było zagrożonych i jesionów między innymi też, no ale problem został rozwiązany i uratowano bardzo, bardzo wiele drzew, więc mogę zadzwonić tam do Łukasza, do, do, do tego Ministerstwa Zdrowia i powiedzieć, nie, że w Poznaniu mamy taki problem, który został rozwiązany i może tam... Zostanę na przykład naczelnym biologiem od, od Jesionów, tam w Detroit u niego, w Michigan. Tak, Filip, Filip naczelny ekolog, ekolog Michigan, to już pewnie taka przyszłość, ale kto wie, bo widzę darem aktualną, dostaną, może w każdej chwili pojechać. Łukasz, przemysł to... sprawę, przemysł sprawy, zaprosi Filipa zaprosić. ale czemu a On już mi co, ja już się do niego tam wpraszam, bo już mam do niego interes i pozdrawiam go, jak i pozdrawiam oraz innych podcasterów, bo w zasadzie staliśmy się trochę monotematyczni, nieprawda? Że mówimy tylko o Martinie, mówimy tylko o. mówimy tylko o Łukaszu z Detroit. A Ty słuchasz jakichś innych podcastów? Słucham, słucham. Chciałem przy okazji pozdrowić. Pozdrowić ekipę z podcastu Warsaw Insider. Chyba tak to nie przepraszam, jeśli ja przekręciłem. Serdecznie pozdrawiam ten kącik dla LEGO. LEGO Insider, tak więc słucham was, słucham Was na wyspie. Nakręcacie fajnie nakręcacie za tym zdrowo, przy okazji pozdrowienia dla Zuzanny, która robi tylko jesienią, tak więc Warsaw Insider, tam gdzieś macie linki pewnie na stronach, pewnie różnych, tak więc sobie tam gdzieś traficie na ten podcast. Dobrze, ja słucham w zasadzie, staram się słuchać wszystkich podcastów, najlepszym podcastem w zasadzie Adam Kary? Kary? Ale nie, bo mi się podoba, jak on to montuje wszystko, bo ja jestem, wiesz, jestem techniczny, ty tu tylko udzielasz głosu, a ja tylko to montuję, nie? I potem wiesz, mówimy, że robimy razem, nie? A potem wiesz, nie. kto zbiera laury? Po... No, ci zmontuję ci, zobaczysz. No. W każdym razie, nie, nie, mój drogi, sympatyczny kolego, po prostu robimy to razem i nieważne kto ile pracy wkłada, robimy to razem. Ty jesteś lepszy w gadaniu, ja jestem lepszy technicznie, więc. Szczególnie dzisiaj, bo ja mam taki głos dzisiaj dziwny. To co? Może teraz chwila muzyczki i po chwili muzyczki coś włączymy, co? Tak? tak. Dobrze, dziękujemy. nie tylko do rów odcinek kończymy już oficjalnie to co kolego sympatyczny kończymy tak kończymy słuchajcie ja się dzisiaj nie mogę doczekać bo ci do mnie przesyłka z polski jedzie a jedzie wczoraj była nadana ci na już będzie tak więc dziękujemy poczcie polskie bo to cały nie jest poczta polska, polska czekam dzień na kierowcę czekam na autokar czekam na, na moją przesyłkę żegnam was ściskam do następnego razu podcast o, o, o. Nie, nie, nie, mój nowy aparat jedzie, jadą moje kompakty fajne, jadą moje spodnie do pracy nowe, moje czekolady i gumy do życia dla Poli mojej i tak. To tyle, żegnam, dziękuję za siódmy odcinek i do następnego razu. Dziękuję również mojemu sympatycznemu koledze. I cóż, żegnamy państwa. Może poprosimy o jakieś komentarze, co? Puszczam szanowną publiczność, żeby wyrazili, bo to już jest siódmy odcinek, już, już, już chyba jesteśmy... Już jesteś, mamy jakiś wyrobiony kierunek, co? Który idziemy? ile mamy słuchaczy? Filip? Słuchaczy? A właśnie chciałem powiedzieć, że oficjalnych ściągnięć od półtora miesiąca już mam 1100 z groszami, więc magiczna liczba 100, magiczna liczba 1000 już już już pękła. 1100 osób przez półtora miesiąca. Średnio 113 odcinek, tak? E, 84. No, nieźle, nieźle. Nieźle, no to tak, dobrze. No, do usłyszenia. Goodbye. Do usłyszenia. Goodbye. Goodbye. Mm. Drogsnika Sportova. G'day, sports fans. It's 60 Seconds Sport with me, Wally Drogger. And me, Bruce Armpit. The FAI Cup final is next month and it's going to be a cracker. That's right, Wally. Drogger United against Cork City. The Drogs versus the uh blokes from Cork. And Droider, the underdogs. Should I should have said, the under -drugs. Good one, Wally. Who let the Drogs out, eh? Nah, that's just nonsense, Bruce. Oh, sorry, Wally uh, Okay, chaps, are we going to do an interview or just keep talking shit? And we couldn't get anyone this week, Keith. <sighs> Who did you ask? Didier Drogba. Right. He plays for Chelsea. Yeah, but his name sounds like the drugs, you know? So you were just going to make lame puns out of his name and the whole drugs thing? Spot on, keith -o. It's the year come league Keith. It's crap and nobody gives it to us. Unlike the Premiership, which is brilliant and exciting. <laughs> <laughs> <laughs> oh, oh, yeah. <laughs> Good way. luck, keith <laughs> <laughs> Oh, Jesus. Roll the sweeper, guys.